Mega Głos Dzień dobry, cześć! Nazywam się Magdalena Gościmska i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu Mega Głos. Najczęściej popełniane błędy językowe Część trzecia Od tego, jak mówimy, zależy to, jak jesteśmy postrzegani przez innych. Ważny jest ton naszego głosu, tempo, pauzy, dykcja, oddech i wiele innych ale o tym opowiem w następnym odcinku podcastu, na który już teraz gorąco Was zapraszam. Tworzę ten podcast, abyś dowiedziała się, dowiedział, na co warto zwracać uwagę, aby mówić ładniej. A ładnie to także bez błędów, szczególnie tych rażących. Dlatego właśnie dzisiaj będę kontynuować ten temat i w trzecim odcinku podcastu tak jak w dwóch poprzednich, chciałabym zaprezentować moją subiektywną listę najczęściej popełnianych błędów językowych. Dziś będzie mniej teorii, a więcej konkretów, dlatego od razu przechodzę do mojej listy. Zacznę od słowa sprawiającego niemały problem wśród użytkowników języka. Chodzi o wyraz bynajmniej. Od razu zaznaczę, że bynajmniej nie równa się przynajmniej, a właśnie w tym znaczeniu jest powszechnie i niestety błędnie używany. Przynajmniej to inaczej minimalnie, nie mniej niż. Mówimy na przykład muszę schudnąć do wakacji przynajmniej 5 kg W zdaniu tutaj bynajmniej nie mam problemów, robię to, co mam robić, mamy przykład niepoprawnego użycia tego sprawiającego kłopoty słówka. Bynajmniej, tak jak już mówiłam, to wcale, zupełnie, ani trochę. Występuje najczęściej w połączeniu z nie. Na przykład, przegrał bynajmniej nie w wyniku spisku, ale też w zdaniu z zaprzeczonym czasownikiem. Na przykład, nie mam bynajmniej zamiaru ogłaszać tego poddanym. Jako wykrzyknik może też wzmacniać przeczenie. Na przykład, czy to wszystko bynajmniej. Ten nadal jeszcze błąd przedostaje się do języka osób wykształconych i jak twierdzi Artur Czesak z Instytutu Języka Polskiego PAN, niewykluczone, że kiedyś zostanie zaaprobowany. Co stało się już w literackim języku kaszubskim, o czym piszę w notatkach podcastu. Kilka lat temu byłam aktywną użytkowniczką portalu, gdzie można było sprzedawać oraz wymieniać się ubraniami i kosmetykami. Jakże wielkie było moje zdziwienie, gdy wielokrotnie czytałam, że ktoś sprzedaje swetr zamiast sweter. I niestety nie jest to jedyne miejsce w sieci, gdzie zamiast poprawnej formy sweter można przeczytać swetr. Równie popularna, jak i niezwykle, według mnie, rażąca i oczywiście błędna forma to o zgrozo perfum zamiast perfumy. Jak pisze Mirosław Bańko w poradni językowej PWN, niektóre starsze słowniki podają żeńską formę ta perfuma. Współczesne jednak za poprawną uznają tylko formę liczby mnogiej te perfumy, a więc kupiłem te perfumy, a nie kupiłem ten perfum. Jeżeli więc chcesz sprzedać, oddać, wymienić albo stłuc, to zdecydowanie perfumy, a nie perfum. A skoro już wspomniałam o profesorze Bańko, to zgodnie z zapowiedzią w drugim odcinku mojego podcastu powiem słów kilka na temat odmiany nazwisk w języku polskim. Przypomnę, że głośno zastanawiałam się w nim, czy powinnam była mówić o profesorze Bańko, Bańka, a może Bańce. W słownikach PWN, np. w Nowym Słowniku Poprawnej Polszczyzny PWN pod redakcją Andrzeja Markowskiego z 2002 roku oraz w słowniku internetowym PWN, czytamy, że ogólne zalecenie dotyczące odmiany nazwisk polskich i obcych jest następujące. Jeśli tylko jest możliwe przyporządkowanie nazwiska jakiemuś wzorcowi odmiany, należy je odmieniać. Wybór odpowiedniego wzorca odmiany zależy głównie od płci, jego narodowości, a także zakończenia nazwiska. Może chodzić albo o zakończenie fonetycznej formy, albo o zakończenie tematu. Dla wszystkich, którzy właśnie wypisują zaproszenia na ślub, i inną uroczystość, w notatkach podcastu zamieszczam link do strony, która pomoże Wam w odmianie, jeżeli nie macie czasu słuchać mojego podcastu lub czytać załączonych do niego notatek. Powróćmy jednak do nazwisk typu piwko, kusio lub bańko. Czy odmieniamy nazwiska dwusylabowe zakończone na o? W odpowiedzi przytoczę słowa profesora. W zasadzie tak. W praktyce zaś zachowanie mówiących i piszących zależy od stopnia znajomości nazwiska. Słowniki poprawnej polszczyzny PWN informują, że zwyczaj nieodmieniania mniej znanych nazwisk tego rodzaju można tolerować, byle używać ich z odmienionym imieniem lub tytułem. I odnosząc się do swojego nazwiska wspomina, że internauci częściej nie odmieniają go niż odmieniają. Profesor podkreśla też, że nie ma na to większego wpływu i dodaje, że czasem sam podpisuje się w formie nieodmienionej, ale to przecież nie obliguje innych do tego samego. Warto dodać, że na stronie tytułowej słownika Lindego widnieją słowa przez M. Samuela Bogumiła Lindę, a dzisiejsza praktyka nie mówiąc o normie stanowionej przez polonistów, przemawia zdecydowanie za odmienianiem tego nazwiska. Przy okazji językoznawca zauważa, że nie wszystkie nazwiska odmieniają się tak samo. I tu przykłady kościuszki, kołotki, stańki, bańki, piwki, ale kusia. Twardo Twardotematowe odmieniają się natomiast jak rzeczowniki żeńskie, Kościuszko jak duszka, kołotko jak łódka, tematowe jak męskie, kusio jak misio, puzio jak iuzio. Przypominam, że wszystkie źródła, z których korzystam, znajdziecie w notatkach podcastu. To kolejny dowód na to, że język się zmienia. Bo na przykład do dzisiaj edytory tekstu pokazują nam, że internet pisany Dużą literą to błąd. A więc jak pisać? Dużą czy małą literą? Podobno obie formy są już poprawne, bo wyraz ten na tyle nam spowszedniał, że pisownia małą literą została również przyjęta. Muszę się jednak przyznać, że sama czasami piszę dużą literą. Tak na wszelki wypadek. W dniu dzisiejszym. Poprawne czy nie? Lepiej powiedzieć dzisiaj zamiast w dniu dzisiejszym albo na dzień dzisiejszy. W wielokrotnie cytowanej przeze mnie poradni językowej PWN możemy przeczytać Pokrętna forma bywa przykrywką dla pustej treści, poza tym, jak pewnie niektórzy sądzą, dodaje mówiącemu powagi. Na drzwiach pewnego pawiloniku, zwanego oficjalnie ekspedycją, znaleźliśmy kiedyś napis. Nie prowadzimy sprzedaży żadnych biletów komunikacji miejskiej. Nadawca tego komunikatu chciał być najwidoczniej bardzo precyzyjny i może dlatego nie skorzystał z okazji, by napisać po prostu biletów nie sprzedajemy. Ta sama niepotrzebna precyzja, która weszła wielu osobom w nawyk, motywuje też wyrażenie typu w miesiącu grudniu zamiast w grudniu lub na dzień dzisiejszy, zamiast na dzisiaj lub dzisiaj, zależnie od znaczenia. Ale na tej samej stronie zagadnienia możemy przeczytać też nieco odmienną opinię mówiącą o tym, że w dniu dzisiejszym, wczorajszym, jutrzejszym nie jest wyrażeniem mniej poprawnym niż słowa dzisiaj, wczoraj czy jutro. Według autorki tej porady językowej, Marii Krajewskiej, należą do innego stylu wypowiedzi – oficjalnego języka komunikatów medialnych i dokumentów. Ale według słowników poprawnej polszczyzny na dzień dzisiejszy to konstrukcja nawet nie nadużywana, ale po prostu błędna. Zamiast stan oszczędności na dzień dzisiejszy, słowniki proponują aktualny stan oszczędności. Liczba czy ilość? Wszystko, co da się policzyć, obejmujemy słowem liczba, a zatem forma ilość mieszkańców jest niepoprawna. Mówimy liczba mieszkańców, liczba drzew, liczba ziarenek piasku. Przekonywujący. Wyraz przekonywujący przez długi czas uważany był za niepoprawną formę. Jaka forma jest więc poprawna? Przekonywujący, przekonywający, przekonujący. Pierwsza, którą wymieniłam, czyli przekonywujący, na tyle się upowszechniła, że wielu językoznawców zaczęło przyjmować ją za poprawną. I nawet poradnia językowa PWN uspokaja, że używanie jej to obecnie żaden błąd. Cytując profesora Mirosława Bańko, forma przekonywujący w tekstach pisanych co więcej, drukowanych, a nie internetowych występuje równie często co forma przekonujący, a znacznie częściej niż przekonywający. Mimo to jest zwykle traktowana jako niepoprawna, w przeciwieństwie do dwóch pozostałych wymienionych form. Myślę, że czas przyszedł, aby formę przekonywujący zaakceptować przynajmniej w tak zwanej normie potocznej. To samo dotyczy formy oddziaływujący używanej na równi z oddziałujący i oddziaływający. Ale jeżeli cenicie sobie bezdyskusyjną poprawność, wybierajcie spośród dwóch ostatnich form, czyli oddziałujący i oddziaływający. Będzie bezpieczniej. Przyszła pora na obiecane w poprzednim odcinku podcastu pleonazmy. Co kryje się pod tym terminem? To jeden z błędów logiczno-językowych, tak zwane potocznie masło maślane, które de facto również jest pleonazmem. Ponieważ obiecałam, że dzisiaj o terminach będę mówić jak najmniej, to pełną definicję zamieszczam do poczytania w notatkach podcastu. Zanim przejdę do przykładów, dodam jeszcze tylko, że do uprawnionych pleonazmów również tautologii i oksymoronów, ale o nich może innym razem, zaliczamy zamierzoną grę słów. Mówiąc zamierzony dowcip językowy, mam na myśli to, że autor jest świadomy użycia pleonazmu oraz ma podstawy do mniemania, że odbiorca to rozumie. Najczęstszą przyczyną niecelowego używania pleonazmów jest niezrozumienie znaczenia wyrazów, Albo, jak podaje definicja, mechaniczne powtarzanie zasłyszanych stereotypów brzmieniowych. Przypominam, że wszystkie źródła, z których korzystam, znajdziecie w notatkach podcastu. Czas na przykłady pleonazmów. Jako pierwszy, według mnie wybitnie nieładny, to okres czasu. Czasami słyszymy również tydzień czasu lub miesiąc czasu. No nie. Okres... Tydzień i miesiąc to miary czasu, a zatem nie trzeba już tego dopowiadać. Lepiej powiedzieć przez tak długi czas, w tym czasie albo w tym okresie. Chociaż profesor Bańko uważa, że okres czasu jest nie bardziej pleonastyczny niż pajda chleba albo ząbek czosnku. Ja jednak przychylam się do opinii profesora Jana Miotka i nie zmienię zdania na ten temat. Okres czasu to okropny pleonazm. Dobra renoma, zła renoma. Dobre może być danie, a zła pogoda. Renoma już z definicji jest dobrą lub pochlebną opinią o czymś lub o kimś, więc nie ma już sensu jej dookreślać żadnym epitetem. Zamiast powiedzieć, że ktoś cieszy się złą renomą, lepiej powiedzieć złą sławą. Oczywistymi pleonazmami są wyrażenia spadać w dół lub cofać do tyłu. Nie da się spadać do góry ani cofać do przodu, więc poprawne formy to po prostu spadać i cofać. Podobnie z akwenem wodnym. Akwen już z definicji jest zbiornikiem wodnym. Kolejny przykład to fakt autentyczny. Zauważcie, że gdyby nie był autentyczny, nie byłby faktem. I Jeszcze najbardziej optymalny. Optymalny to tyle, co najlepszy z możliwych w określonych warunkach. Podobnie więc jak z renomą, nie można go w żaden sposób wartościować. Brać lub pojmać jeńca do niewoli. To kolejny pleonazm na mojej liście. Jeżeli sprawdzicie definicję słowa jeniec, przeczytacie, że jest to osoba, która dostała się do niewoli w wyniku działań wojennych. Więc jeńca lub w liczbie mnogiej jeńców pojmano. Możemy jeńca brać lub pojmać. To był ostatni pleonazm na dziś, a jest ich całe mnóstwo i biorąc pod uwagę, że dochodzi już północ, nie starczyłoby mi dnia, aby wszystkie wymienić i opisać. Im więcej ich odkrywam, tym intensywniej zastanawiam się, jak często zdarza mi się używać pleonazmów. Ale właśnie po to tworzę ten podcast, aby tę świadomość uruchomić. Pora też, abyście i Wy uaktywnili się i trochę mi pomogli. Jeżeli słyszycie pleonazmy lub inne błędy, które nie dają Wam spokojnie spać, dręczą i męczą, przeszkadzają i chcecie zwrócić na nie uwagę, to koniecznie napiszcie do mnie i podajcie swoje przykłady. W następnym odcinku podcastu wspomnę o nich, podam poprawną formę i może wspólnie uda nam się pomóc komuś uniknąć błędu? Poza tym możecie również udostępniać linki do moich podcastów, słuchać oraz pobierać je i odtwarzać w dowolnym momencie ze strony megagłos.com ukośnik podcast albo na iTunes wpisując w wyszukiwarkę Megagłos. Jeżeli chcecie dostawać ode mnie powiadomienia o pojawieniu się nowego odcinka na stronie megagłos.com, zapiszcie się na mój newsletter lub subskrybujcie go za pomocą RSS w zakładce podcast. Nazywam się Magdalena Gościmska i dziękuję, że wysłuchaliście trzeciego odcinka mojego podcastu Megagłos. Zapraszam też na kolejne, które dotyczyć będą najczęściej popełnianych błędów językowych oraz tego, jak mówić ładnie. Co dokładnie mam na myśli? O tym powiem w następnym odcinku podcastu Mega Głos. Do usłyszenia. Mega Głos.